Witamy serdecznie i ze świętującej stolicy Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy Wszystkich, którzy nas teraz słuchają we wsiach i osadach W miastach i miasteczkach We wszystkich zakątkach kraju i poza jego granicami Rock'n'Roll. Historia powszechna Historia świata od narodzin Rock'n'roll. Zapraszamy Wielki brat Adam Ferenc Piotr Metz Dlaczego panowie jesteście w piżamach? I to due, jest prawda! Uno, Dziesięć Rok 1966 Rok tysiąclecia chrztu Polski Papież Paweł VI Niech będzie po walonie Jezus Chrystus Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Przychodzimy z na jasną górę zwycięstwa, aby wziąć udział w modlitwie uwielbienia, w modlitwie dziewczynnej za 10 wieków obecności Twojej Bogu Rodzico-Dziewicom w dziełach Kościoła Świętego w Polsce. Pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka. Tutaj redaktorze Turowi sprawa nie w tym, że my przeszkadzamy czy przeciwstawiamy te dwie daty chrzest i państwo. Tysiąclecie sztu, tysiąclecie państwo.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 Myślę, że kończy się represyjny patriarchat, a zaczyna rozwiązły matriarchat. To dobrze, że kobiety noszą mini. Od dawna mówiłem, że tylko po kolanach można powiedzieć, ile kobieta ma lat. W ich zachowanie niepokoi mnie to niesamowite poczucie wolności i swobody. Chodzą na swoje imprezy, zostają na nich całą noc. Bardzo możliwe, że biorą narkotyki. To nie mój wymysł. Narkotyki są wszędzie. Ratujmy dzieci. Ratujmy dzieci. Podróżując z LSD wchodzimy na to niebezpieczne terytorium odwiedzane przez tysiące lat tylko przez mistyków i filozofów. Podobno w ciągu ostatniego roku około miliona młodych Amerykanów brało LSD. To jest jakiś społeczny problem, albo powód do strachu? Myślę, że nie, to po prostu szybki rozwój nowej, naturalnej religii and the speedy evolution of a new indigenous religion. 73-letni Mao Tse Tung, przewodniczący Chińskiej Partii Komunistycznej, wystąpił na wiecu w Pekinie. Prawie milion młodych Chińczyków z Czerwonej Gwardii zapełniło plac niebiańskiego spokoju. Premier Chin, który również przybył na wiec, zaapelował do młodzieży, by pozytywnie odpowiedziała na wezwanie do wielkiej rewolucji kulturalnej oraz do zwiększenia produkcji przemysłowej i rolnej. Many observers regard the speech as a pointer to serious food shortages in China. That's as maybe. What strikes one most possibly is the fanaticism of these young red guards. They've pledged themselves to destroying everything that is old, good as well as bad, old ideas, culture and customs. Rok 1966. Trzeba umieć czytać, wy policzcie sobie, policzcie sobie ileż tam razy wskazano w całym tym orędziu, że Polska przez całe swoje dzieje tysiącletnie związana była z Zachodem. Z Zachodu czerpała kulturę. Zachód ją cywilizował. Zachód na jej rzecz, a szczególnie nie. No to jest przecież określona wymowa polityczna w dzisiejszych czasów. Bo w istocie rzeczy można by było powiedzieć: czy to nieprawda, a no prawda. Rzeczywiście z Zachodem była związana. Ale my tysiącleci obchodzimy i Kościół, i my. W określonej sytuacji, w sytuacji Polski Ludowej, 20-lecia Polski Ludowej, nowej władzy, innej Rzeczpospolitej, aniżeli te wszystkie, które były, te wszystkie nasze poprzedniczki, których również spuściznę przyjmujemy. premiera faraona. Mam przyjemność przedstawić Tutmozisa, czyli pana Emila Buczackiego, aktora teatru Wyspiańskiego w Katowicach, który opowiada o pracy przy tym filmie. Gdzie jesteś, mały książe? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał. Pracowaliśmy od wczesnych godzin rannych, po prostu dlatego, że już około dwunastej pół do pierwszej w południe nie sposób było wytrzymać się w upale. Oglądasz ziemię. Ponieważ przyjechaliśmy trochę za wcześnie, także do rozpoczęcia zdjęć pozostało nam jakieś trzy tygodnie i ten czas szytkowaliśmy na trenowanie właśnie na dywanach. Powiedzmy sobie, nie jest to sprawa tak strasznie skomplikowana. Jeździ się na tym tak samo mniej więcej jak w wozie drabiniastym na stojąco. To przełomowy dzień dla Indii. Parlament wybiera dziś nowego premiera. Indira Gandhi to córka premiera Neru, ojca niepodległych Indii. Chyba na żadnej innej kobiecie nie spoczywa taka odpowiedzialność, kierowanie 450-milionowym narodem. Indira to prawdziwa córka Neru, spokojna i pełna godności. Pani Gandhi jest wdową i jej mąż nie był spokrewniony z Mahatma. Cały świat życzy Indirze Gandhi wszystkiego najlepszego. Indira Gandhi has the good wishes of most of the world as she assumes her great office. I once had a girl, or should I say... Prezydent USA, Lyndon B. Johnson, wznawia bombardowanie Wietnamu Północnego, kończąc bożonarodzeniowe zawieszenie broni. To bardzo typowe dla Johnsona. Prezydent działa na dwóch frontach, wznawia bombardowania i wnosi sprawy Wietnamu pod obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oto co powiedział prezydent Johnson. W poszukiwaniu pokojowego rozwiązania poleciłem naszemu ambasadorowi przy ONZ panu Goldbergowi, by poprosił o natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa. Ambasador Goldberg przedstawi Radzie pełny raport o obecnej sytuacji w Wietnamie i propozycje stosownej rezolucji w tej sprawie. Ten raport i ta rezolucja odpowiedzą na apel papieża Pawła VI. Jego apel ma nasze poparcie.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 Historia powszechna. I kardynał Wyszyński dalej mówi, dzisiaj mówi, mówił konkretnie 3, 3 stycznia w Gnieźnie, mówił w ten sposób. My niestety musimy nagrywać jego kazania, prawda? Musimy mieć, ja mam jego kazanie nagrane, o i to tak powiadam. Dalej Wyszyński zaakcentował. To nie przystoi, to za daleko poszło. I dlatego nie pozwolimy sobie zatkać ust przekupną dłonią i będziemy nadal, ilekroć trzeba i gdzie będzie potrzeba zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijaństwa. To mówi Wyszyński 3 stycznia. Czyli jest przedmurze. A co to jest, towarzysze, przedmurze? Co tu jest przedmurze? Przed no, trzeba by sobie postawić pytanie. A co jest za tym murem? Jest my przedmurze, a za murem co? Za murem związek. Tak? Za murem, jak mówi, jakby powiedział kardynał Wyszyński, bezbożny ateist. Komunizm i my przedmurze, my Polskę będziemy, że tak powiem, wiązać z Zachodem, bo nam to i owo, to i owo nam. Osi macie politykę, macie stanowisko polityczne, macie winę polityczną, którą nam chcą narzucić. Nie nam, tam nie narzucą, narodowi też nie narzucą. Naród wie, co wziął z Zachodu ale wie również, co wziął w swojej kulturze z zachodu, ale wie również, co spotkało z rąk zachodu na przestrzeni jego dziejów. Stamtąd z zachodu padały na niego ciosy, ciosy teutońskie, ciosy pruskie, które byli inicjatorami rozbiorów Polski i ciosy Hitlera, Przemilczącej milczącej zgodzie tego Zachodu, Przemilczącej milczącej zgodzie Francji, Anglii, całego Zachodu, można było handlować tą rzecz pospolitą, ja monetą zamienną temu, temu Zachodowi. Dreszcze nie spokojne. W lasach pod nieco niecodzienny ruch. Pracuje tu ekipa filmu Czterej Pancerni Pies. Przepraszam bardzo, dlaczego panowie jesteście w piżamach na planie? Gramy dezerterów ze szpitala polowego. uciekamy w piżamach i przebieramy się potem w krzakach w mundurach. To znaczy, jesteście dezerterami w najlepszych intencjach? Tak, aby walczyć. Zatrząc, z, z Czy poza filmem pani także lubi Janka? Tak, to niesłychanie sympatyczny chłopak, bardzo nawet. Koleżeński i z dużym wdziękiem bardzo. Pojeżdżona, ich jest dwóch szaryków, wydaje się, tak? Ten szary, który w tej chwili jest na planie, jest oryginalnym Grał w pierwszej serii, w drugiej serii i gra obecnie w trzeciej końcowej serii. Posiada dublera, ten dubler wykonuje wszystkie te sceny, które... Wymagają jakieś typowo ciężkiej sytuacji, kaskaderskich, jeśli tak mogę ująć. Nie Nie wszystko rozumie, ze względu na to, że to jest pies wybitnie dobrze ułożony. Nie przyszedł pełne przeszkolenie trosuje psów milicyjnych. Zdał 39 przedmiotów z wynikiem bardzo dobrym i stąd właśnie się znalazł na planie filmowym. A jak pan robi to, że on kocha także Janka? Więc. Wszystkich aktorów kocha na mój rozkaz. <grymne> tak, śliczny, dobry. Doświadczony swoją tysiącletnią historią, doświadczony zwłaszcza historią najnowszą, historią najazdu hitlerowskiego. W której, kiedy stanęliśmy w obliczu zagłady, kompletnej zagłady, ten naród polski się zmienił. Nie można go już przeorientować na zachód. Ten naród polski jest w większości wierzący, chodzi do Kościoła. Tak, chodzi. My mamy jasne stanowisko w kwestii religii. Jednokrotnie myśmy je podkreślali. Państwo nie czyni i partia nie czyni żadnych przeszkód, jeśli chodzi o swobodę wyznaniową, o wyznawanie kultur religijnych. Nie czynimy i nie będziemy czynić, ale walczymy. I będziemy ostro zwalczać wszelkie kroki polityczne, wszelkie, wszelką działalność polityczną, jawną czy zamaskowaną, wymierzoną w interesy Polski Ludowej, w interesy narodu polskiego. Dlatego właśnie, między innymi dlatego odmówiliśmy Wyszyńskiemu paszportu, nie puściliśmy go, żeby się spotkał z tym swoim, tym swoim nauczycielem i profesorem Haleckim, prawda? Którego, który, którego on tutaj cytuje, prawda, książkę prawda? cytowałem, a żeby mógł kontynuować, żeby mógł przeciwstawiać, Tysiąclecie państwa polskiego. Tysiącleciu wkroczenia chrześcijaństwa na ziemi. My tego nie przeciwstawiamy. Przeciwstawia to reakcyjna część Kleru na czele z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 Wieczór Dwa dni temu, po raz pierwszy w dziejach naszej cywilizacji, zbudowany przez człowieka pojazd, po odbyciu kosmicznej podróży, wylądował łagodnie na powierzchni innego ciała niebieskiego i rozpoczął jego eksplorację. Pustka, biały, blask, milion, gdzie gdzieniegdzie jakiś szczyt ostry, poszarpany lub grupa szczytów, niby gigantyczne zwaliska walizka się kierą gotyckich zamów. Księżyc nie ma atmosfery. Zbliżający się do niego ze znaczną prędkością statek nie może hamować swego pędu oporem powietrza. Nie może posłużyć się żadnymi aerodynamicznymi układami hamującymi typu spadochrony. Na nieznaną bliżej powierzchnię musi opaść na słupie ognia spalin wyrzucanych z dyszy silnika. Operacja lądowania rozpoczyna się w momencie, gdy statek po pokonaniu dystansu dzielącego oba globy i wejściu na orbitę wokół księżycową obiega go lotem bezpłatnym. Silniczki kierujące ustawiają wówczas pojazd tyłem w kierunku ruchu, po czym gwałtowny wypływ spalin z silnika głównego wyhamowuje jego prędkość. Stacja kosmiczna zaczyna spadać po spirali w dół. Ten ruch zahamowany zostaje na wysokości kilkudziesięciu lub nieco więcej metrów, gdzie silniczki kierujące ponownie korygują ustawienie pojazdu, wycelowując dyszę silnika głównego prostopadle do powierzchni Księżyca. Statek przez chwilę wisi nieruchomo na słupie wyrzucanych spalin, po czym Słodziowo redukując siłę ciągu, zaczyna powoli opadać w dół. Proszę Państwa, łatwo mówi i nawet łatwo rozumie. Opadanie na słupie okna. Hello darkness, my old friend Rock'n'roll Historia I've powszechna with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain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 When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said, "I do not know. Silence like a cancer grows." Rok my words that I teach you take my arms and I reach you but my words like silent rock 1966 my z wiatrakami nie walczy. nie nie jesteśmy nie jesteśmy ludźmi którzy nabyli to szukamy pretekstu do ataków na kurs. absolut jesteśmy jak najdalsi od tego Kościół niech sobie żyje niech sobie będzie niech prowadzi swoją działalność, ale tak trzeba. zaprzebuj żądamy od niego że Kościół rozdzielony od państwa prowadź lojalną politykę wobec państwa jeśli już chcesz zajmować się polityką niech nie przeciwstawia się kościół państwu, niech nie uważa że on sprawuje rząd dusz w narodzie Czasy te przeszły w bezpowrotną przeszłość I nigdy już nie powrócił Mam tak samo jak ty Miasto moje, a w nim Najpiękniejszy mój świat mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni Gdybyś ujrzeł Mikrofony sprawozdawcze polskiego radia. Tu, plac Defilat w Warszawie, miejsce centralnych uroczystości święta Odrodzenia, 22 lipca 1966 roku, ostatniego roku jubileuszowych obchodów tysiąclecia naszej polskiej państwowości. Dzisiejszym świętem żyjemy już od tygodni. Były uroczyste koncerty, odczyty, spotkania. Był czyn produkcyjny robotniczych załóg. Były piękne, tradycyjne już uroczystości oddania do użytku nowych wielkich obiektów przemysłowych, wśród nich nowoczesnej celulozowni w Ostrołęce, dalszych obiektów kombinatu azotowego w Puławach i huty aluminium w Koninie, a także nowych szkół, przedszkoli, parków i placów zabaw. Wczoraj odbyła się uroczysta sesja Sejmu. Aż wreszcie dziś spotkaliśmy się tutaj, na ogromnym placu defilad w samym sercu stolicy. Gdybyś ujrzeć chciał nad Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną Słychać okrzyk czołem żołnierzy i odpowiedź czołem obywatelu marszałku. Podziana! Baczność! Do tej niejady w prawo! Maszerować! Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking oh. about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. In my generation. Take my generation, baby. Why don't y'all fail? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I was a big s s sensation. A I'm just talking about my generation. Londyn, nazwany przez światową prasę swingującym Londynem, staje się mekką dla miłośników muzyki i mody. Ich ulubionym miejscem jest Carnaby Street. Na tej ulicy, dyktującej obecnie warunki światowej mody, panuje kompletne równouprawnienie. uprawnienie. Facecie i laleczki robią zakupy w atmosferze wspólnoty, jakiej nigdy nie było. Nic dziwnego, że butik dla panów i pań prowadzony przez Irwina Sellersa nazywa się Przyjaciele. Atmosfera jest tam bardzo przyjazna. Najbardziej nowoczesne kroje, jakie teraz oferujemy, nazywają się The Ten Inch Check. Chodzi zarówno o marynarki, jak i o spodnie. Wszystkie mają zupełnie egzotyczne kroje. Wszystkie marynarki mają jasne kolory. Wcięte talie są zarówno z jednym rozcięciem, jak i z dwoma. No I wąskie ramiona. Chciałbym, żeby słuchacze zobaczyli te kolory. Tu liliowy, tu szkarłatny. Mamy czterech projektantów robiących te czapki. Czapki we wszystkich kolorach świata. Są tacy ludzie bardzo poważni, których wydawałoby się stać tylko na szarości i granaty, ale oni też w to wchodzą. Noszą jasne spodnie i kolorowe marynarki. To naprawdę świetna zabawa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 Pursuing all the latest fans and trends, cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes, oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes he is! He thinks he is a flower to be looked at. And when he pulls his frilly nylon, and it's right up tight, he feels a dedicated follower. W jednej z londyńskich gazet John Lennon mówi, że Beatlesi są dziś bardziej popularni niż Jezus. Wypowiedź drukuje prasa amerykańska. Wkrótce potem się rozpoczynają turnę po USA. Gdybym powiedział, że telewizja jest bardziej popularna niż Jezus, to może uszłoby mi na sucho. Wtedy mówiłem do przyjaciółki. Nie twierdziłem, że jesteśmy lepsi albo więksi. Nie porównuje nas do Jezusa Chrystusa jako człowieka, czy Boga, czy cokolwiek. Powiedziałem, co powiedziałem i to było złe albo źle odebrane. I to wszystko. No cóż, ta wypowiedź Chicago nie dotarła na czas do Alabamy, jednego z najbardziej religijnych stanów USA. Dwa tysiące młodych ludzi wrzuciło płyty Beatlesów i jakieś gadżety do wielkiego ogniska. Tą swoistą ceremonię już organizowało lokalne radio WAAX. Po drugiej stronie ulicy zgromadziła się mała kontrmanifestacja. Tam krzyczeli, Beatles tak, WAAX, B. Beatles, Boo Wax. I have to keep on talking till I can't go On while you see it in your way Run the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out, we can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it straight I'll say goodnight we can Rok 1966. Radziecka sonda kosmiczna Wenus 3 to pierwszy ziemski statek kosmiczny, który dociera do Wenus. Panie profesorze, jak pan ocenia ten sukces nauki radzieckiej? Jako no majstrz tych mechaniki nieba i umiejętności obliczeń. To jest zasługa maszyny liczącej, ale maszynę w końcu wymyśla człowiek i kieruje nią. To jest najbardziej trudne do zbadania planety, dlatego że jest otoczona tak gęstą atmosferą, że fale świetlne nie przenikają, po prostu się rozpraszają, tak jak gdyby było najgęstszą warstwą chmur stary z W Kalifornii niezwykły sukces republikanów. Gubernatorem stanu został Ronald Reagan. Zdobył aż milion głosów więcej niż jego konkurent. Reagan były aktor otwarcie mówił już o swoich ambicjach prezydenckich. Wyborcy odsunęli się od partii demokratycznej prezydenta Johnsona. Mówi Ronald Reagan. Myślę, że ludzie pokazali, że może postęp w naszym kraju jest za szybki. Ludzie chcą małej przerwy na zastanowienie. So Wczoraj wieczorem po raz pierwszy połączyły się dwa statki poruszające się po orbicie okołoziemskiej, Gemini 8 i Agena. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, było tak doskonale, że aż nudno. Gemini przycumował. oba statki są połączone. Kontrola lotu gratuluje. Neil Armstrong powiedział tylko, że wszystko poszło gładko. Stacje telewizyjne na całym świecie przerwały programy, aby nadać specjalne wiadomości. Złączone prawie 300 km nad ziemią, Gemini i Agena wpadły w niekontrolowane obroty o prędkości około 36 stopni na sekundę. Oba pojazdy odłączyły się od siebie. Silniki korekcyjne Gemini wyrównały jego lot. Chwilę później nadszedł oczekiwany rozkaz. Lot został przerwany. Stół kontrola lotów. Statek wylądował. Jest w wodzie. Na no to właśnie czekaliśmy. Wstrzymywaliśmy oddech przez 3,5 godziny. Mamy wiadomość od załogi. Wszystko jest w porządku. Statek trzyma się na wodzie. 66. Głównym tematem konferencji prasowej prezydenta Lyndona B. Johnsona były bombardowania Wietnamu Północnego. Siły powietrzne USA zostały oskarżone o zniszczenie obiektów cywilnych. Jeden z dziennikarzy stwierdził, że według doniesień w jednym z miast bardzo ucierpiały osiedla mieszkalne postawione koło młyna i fabryki tekstyliów, czyli obiektów, których nie było na wojskowej liście celów. Czy to oznacza, spytał już dziennikarz prezydenta, że zmieniły się cele, czy że popełniono błąd? Prezydent Johnson, nie, nasze cele się nie zmieniły. Nic też nie wiem, aby popełniał na błąd. Mogę tylko powtórzyć to, co już mówiłem. Piloci atakują tylko cele wojskowe. Myślę, że im szybciej zaczną się rozmowy pokojowe, tym lepiej dla wszystkich. Ale tak długo, jak będzie trwała wojna, będą ginąć cywile i będą ofiary. Żałuję każdej z nich.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 The time to wallow in the mire. tryna no weep we can only live And our love become a funeral pyre Panie swoim jednym ze swoich kazań gniaźnieńskim, nawet podkreśla bardzo mocno i to często, że przez tysiąc lat naród, społeczeństwo, kościół i państwo stanowiło jedno. My dziś rozdzielili kościół od państwa i nie mówimy, że stanowią jedność. Ale chodzi nam o to, ażeby kościół, który żyje w określonym ustroju, tego ustroju nie zwalczał, ażeby zajmował się tymi sprawami, które do niego należą, prawda? I zgadzam się nawet z posłem frankowskim, że nie można biskupom czy innym duchownym, jako obywatelom Polski odmówić prawa do zabierania głosu również i w sprawach politycznych. Nie można im tego odmawiać, Bo chodzi o to, ażeby ten kościół był lojalny wobec tego państwa. I tu właśnie mówił nam redaktor Turowicz, że... Yy, yy, yy. It wasn't me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 Do mojego serca. Mojego wszystkiego. Dziękuję. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta Ciędzia patrzy na zegarek, jeszcze tylko sekundy. Hearst ma ludzie szaleją, to jest koniec, jest 4 do 2. Na 10 sekund przed końcem Hearst strzelił trzeciego gola. Anglia zostaje mistrzem świata. Bobby Moore, kapitan, odbierze zaraz Puchar Świata. On running. Budapeszcie. Złote dla Polski Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Nasi sportowcy zdobywają 15 medali, w tym 7 złotych. Wystartowali od razu za pierwszy razem. ktoś tam został, patrzy na maniaka. Widzę, że bambik został. Maniak się świetnie, ale nie, bambik wysuła się na pierwszą pozycję. Maniak rozciągnie, Ja o stopięcie, maniak, maniak, maniak. Fenomenalna historia. Maniak albo bambik. Ogromne emocje w kobiecej sztafecie 4 razy 100 metrów. Dziś ruszymy, pada psał, no. Już idzie Bednarek, tak ścina sobie ten tor Na razie wszystko jednakowo Tylko najbardziej Holenderka wysunięta do przodu Bednarek idzie dosyć ciężka, ale szybko Już tam zrywa się Straszyńska Odebrała w pałeczkę fatalnie Straciła od razu, już widzę, że NRD ją przeszła NRF tak samo Straszyńska Teraz zaczyna walczyć Wysuwa się znów przed NRD, ale straciliśmy do Niemiec Teraz faj odbiera pałeczkę Patrzę na tam wiraż Już i biegnie, ale będzie musiała prześcigać Niemki Kierszynszaj już w pełnej akcji A więc walka jeszcze z Kawałkiem jeszcze z z Ewą Bobukowską, tam podnoszą się pałeczki, jesteśmy daleko, Bobukowska rzuca się do walki, ale ten daleko nie przejdzie, wychodzi na drugą pozycję, to Niemkę, goni, to chyba, wygra, wygra, Nicka, my Pierwsza David, na całych istotach! Ona była o 15 metrów, tyle! Przeszła jak burzę Rosjankę, zrobiła jakiś niezwykły czas. Potem Niemka, mająca do taśmy kilka metrów. Kłobukowska jeszcze o 4 metra, metry z tyłu. I nagle Kłobukowska, jakimś jeszcze jednym żywem przeszła Niemkę na metr przed taśmą. Niemka pada, taśma na piersiach Polki. I mamy złoty Mela! Mamy! Teraz Francuzi zrywają się i takie Powitanie trójkolorowych sztandarów standardów z polskimi. Jakżeż tam działo czerwono? O istnieją różnice ideologii. Istnieje światopogląd katolicki, załóżmy, prawda? Istnieje światopogląd marksistowski. Te dwa światopoglądy, różnice, mają między sobą różnice, są różne, mogą tam dyskutować, czy nie dyskutować, inna sprawa, ale róż, istnieją również innego rodzaju różnice do i dolu. Istnieją różnice między Różnice ideologiczne. Jedni reprezentują nowy świat, nowy ustrój, socjalizm, a inni reprezentują stary świat, stary ustrój, kapitalizm. Różnice w stosunku do ustroju. W stosunku do tego, jak się ktoś odnosi do naszego ustroju społecznego. Jak ktoś patrzy na Polskę ludową, jak ktoś, że tak powiem, co kto reprezentuje w obecnej rzeczywistości, reprezentuje politycznie, mam na myśli. Bo w istocie rzeczy można by było powiedzieć, by... czy to nieprawda, a naprawdę. Rock and roll historia powszechna.